Zgodnie z obietnicą z tekstu przedruki Batmana Robisz to źle, dzisiaj na warsztat wędruje The Greatest Batman Stories Ever Told. Tym, którzy nie czytali tamtego tekstu, pokrótce streszczę małe takie zamieszanie wokół tego zbioru. Omawiany przeze mnie egzemplarz to drugie wydanie z roku 1989, oryginalnej wersji tej antologii. Różni się ona zasadniczo od wersji wydanej przez Egmont w Polsce. Tamta jest bowiem przedrukiem późniejszej antologii, w której znalazł się nieco inny materiał, chociaż część się pokrywa, a przede wszystkim ta druga wersja jest znacząco uboższa, objętościowo jakieś 40%. Pierwsze The Greatest Batman Stories Ever Told ukazało się na 50-lecie Batmana i było fragmentem linii Greatest DC Stories Ever Told, w ramach której zaprezentowany został Superman, Wonder Woman i inne znaczące postacie. Jej myślą przewodnią było wybranie najbardziej znaczących i najciekawszych opowieści z bohaterem z całego dorobku i zaprezentowanie ich czytelnikowi współczesnemu. Moja kopia nie jest wprawdzie eleganckim albumem, ale wbrew życzeniowemu myśleniu niektórych pracowników, niektórych wydanic nie nadaje się wcale do kosza. Mimo tego, że ma prawie ćwierć wieku, trzyma się świetnie, papier nie uległ degradacji, a grzbiet jest w stanie wręcz idealnym. Może więc to jest kwestia nie tyle formy, co jakości wydania. Może Amerykanie potrafią wydawać w TPW, zresztą wystarczy tego hejta, bo <coughs> chociaż moja złośliwość nic nie kosztuje, to nie ma co przyzwyczajać odbiorcy do zbyt dużej ilości darmowego dobra. Dla odmiany teraz będzie trochę o samej antologii. Otwierają wprowadzenie Dicka Giordano, absolutnego tytana, jeśli chodzi o postać. Człowieka, który inkował, rysował, redaktorował co tam jeszcze, Batmana przez długie lata. Po nim zaś następuje przedmowa Majka Golda. Oba fajne, sprawne teksty, z których dowiadujemy się trochę o osobistych wspominek i trochę o samej pracy nad antologią. Bardzo bogato ilustrowane, głównie okładkami, które same w sobie są ciekawym wylądem w historię Gacego. A potem zaczyna się na całego. Batman vs. the Vampire, Detective Comics numery 31 i 32 z 1939 roku, scenariusz Gardner Fox, rysunki Bob Kane. Rzecz yy, klasyczna, że w każdym tego słowa znaczeniu. Idealne odzwierciedlenie rynku i stylu opowieści z tamtego okresu jest tajemniczy mnich, posługujący się złowieszczą hipnozą i zmieniający się w wilka. Są wampiry, jest groza, tajemnica, sensacja i narzeczona Wayne'a, Julie Madison. Z dzisiejszego punktu widzenia rzecz mocno pulpowa, ale Batman jest tam taki, jakim go... Kochamy, to tajemniczy, mroczny detektyw wyposażony w super gadżety, baterangi, samoloty i inne przydatne cacka. Dr. Hugo Strange and the Mutant Monsters, Batman numer 1 z roku 1940. Scenariusz Bill Finger, rysunki Bob Kane. Sensacyjna i nadal kompletnie niewiarygodna i taka kolorowa historia, z pierwszego numeru nowej serii. Strange to klasyczny batowski złoczyńca. Taki trochę jeśli chodzi o legendarium prekursor Rasa Algula pod względem tworzenia złowieszczych planów. W końcu to archetypiczny, szalony naukowiec. No i do tego popularny motyw, czyli bezmyślne monstra przypominające zachowaniem potwora Frankensteina. Kluczową frazą jest stwierdzenie siedzącego w kokpicie samolotu i dzierżącego karabin maszynowy Batmana. Jakkolwiek nienawidzę odbierać życia, obawiam się, że tym razem jest to konieczne. Z obecnego punktu widzenia rzecz szokująca i absolutnie niedopuszczalna u tej postaci, nawet jeżeli mówimy o zmutowanych olbrzymach. Knights of Navy Batman numer 25 z roku 1944. Rysunki Jerry Robinson i George Russo. No, tu nie ma w sumie co gadać dużo. Joker i Penguin podpisują pakt o nieagresji, a ich wspólnym celem jest eliminacja Batmana i Robina. I to starcza za cały opis. One Thousand One of the Penguin. Pasek prasowy z roku 1946 rysują Jack Burnley i Charles Paris. <śmiech> Raczej humorystyczna rzecz w tych paskach. Dowiadujemy się jak się naprawdę nazywa pingwin, a on sam ma spore kłopoty logistyczne ze względu na przyjazd starszej ciotki. Dynamiczny duet dowcipkuje się niemal jak w niesławnym serialu a e, scena z ciotką otwierającą jeden z napakowanych gadżetami parasoli coble Pota jest e, przezacna. The Origin of Batman z, e, się, <śmiech> z magazynu Batman nr 47 z roku 1948 z rysunkami Boba Kane'a i Lou Schwartz. E, I tytuł mówi wszystko. Batman natrafia na ślad człowieka, który zabił jego rodziców. Ściga go i ujawnia się przed nim. I co ciekawe, kryminalna sprawiedliwość jest dziwaczna i szybka niczym kula, bo wspólnicy tego zabójcy w zemście za stworzenie niejako Batmana zabijają jego, Joe Chilla w sensie. Do tego retrospekcje z młodości Wayne'a, takie jak ćwiczenia, wymyślenie symbolu i podobne. Jedna z tych ważnych historii, która sama w sobie może nie była jakaś tak bardzo rewelacyjna, ale stała się jednym z fundamentów oryginalnego legendarium. The Birth of Batplane 2, Batman nr 61 z roku 1950. Rysunki Dick Sprang i Charles Paris. Złoczyńcy kradną Batplane, chcą go skopiować i wyprodukować Super Eskadrę. Pomaga im, chociaż nie do końca z własnej woli, pilot odsunięty ze służby. Batman i Robin tymczasem konstruują nowy samolot. Wchodzimy tu w nową erę, dawno z tyłu zostały pseudonaukowe monstra, zniknęła bezpowrotnie magia i siły piegielne i nie ma też w tym odcinku kolorowych złoczyńców. Jest za to sensacyjna, kryminalna intryga rodem jak z filmu. No i sprang, który kształtował wizerunek postaci w nadchodzącej dekadzie. Operation Escape z magazynu Star Spangled Comics numer 124 z roku 1952 z rysunkami Jim'a Muneya. taka <śmiech> krótka dykteryjka, trochę w stylu skautowskich opowieści. Robin zostaje zaproszony na komisariat, aby pouczać policjantów. Ale czego może e, uczyć stróżów prawa na stoletnie akrobata? Sztuki ucieczki z piwnicy za pomocą rakiety do tenisa i buta do baseballu. <śmiech> Wydaje się absurdalne, ale jeśli weźmie się pod uwagę prawdopodobny target, czyli raczej młodych chłopców, to rzecz w sumie e, interesująca. The Jungle Cat Queen z Detective Comics numer 211 z 1954 roku z rysunkami ponownie Dicka Spranga oraz Charlesa Parisa. E, wyobraźcie sobie, że Selina Kyle ma samolot w kształcie kota, który ma opuszczane łapy, którymi może łapać inne samoloty. Teraz wyobraźcie sobie Tarzana w kapturze nietoperza i koraka w masce domino, a na koniec szarżę dzikich zwierząt i katłumen odjeżdżającą pośpiesznie na tygrysie. Jeżeli macie wrażenie, że nadchodzą czasy znane z serialu z Westem, to nie, jeszcze nie, ale mimo, że sama historia nie jest wcale taka zła, ani wcale taka głupia, to jednak ten zestaw drobnych detali tak bardzo nieprzystających do współczesnego Batmana sprawia, że trudno jest mi ten komiks pominąć milczeniem. The First Batman, Detective Comics numer 235 z 1956 roku z rysunkami Sheldona Moldofa. Czytelnicy TM pamiętają pewnie, albo i nie, że w jaskini obok stroju Jasona Toda, gdzieś w gablocie między dinozaurem a monetą wisiał sobie dziwny strój przypominający nietoperza. E, z maską zamiast kaptura. Ta historia jest właśnie o tym i jest to bardzo ważna historia. E, pewnego dnia Wayne znajduje notatki swego ojca i film. Film, na którym widać doktora Wayna przebranego w rzeczony strój. Okazuje się także po krótkim śledztwie, że chill, którego kompanii kryminaliści zastrzelili, był tylko cynglem, a za zabiciem Marty i Tomasa stał kto inny. Lou Moxon, starzejący się przedsiębiorca w dodatku z częściową amnezją. Dopiero szok wywołany spotkaniem z brusem przebranym w kostium ojca, wyzwala zablokowaną pamięć i pozwala skazać kryminalistę, a także ostatecznie zamknąć kwestię morderstwa. Świetna kryminalna intryga osadzona w gangsterskich klimatach i kapitalnie eksplorująca bardzo już wtedy bogate legendarium batmańskie. Widać, edytorzy również uznali ją za ważną, skoro nie tylko umieścili w tej antologii, ale także jeszcze w latach 90 można było w jaskini zobaczyć strój, będący osią obrotu całej akcji. Co ciekawe, ten strój wygląda tak, jak pierwotnie, zgodnie z projektem Boba Caina, miał wyglądać właściwy strój Batmana, zmieniony dopiero potem przez jego współpracownika. Origin of the Batman Superman Team World's Finest, komiks numer 94 z 1958 roku. Rysują Dick Sprang i Stan Kay. Jak ktoś kiedyś czytał jakieś World's Finest, to w sumie będzie wiedział, o co chodzi. Ta historia jest ciekawa o tyle, że przedstawia pierwszą współpracę Batmana z Supermanem, jak zresztą kilka innych nowszych historii, chociażby pewnej nocy w mieście Gotham, drukowane u nas przez Semika. Ta jest jednak chyba najstarszą opowieścią o pierwszym spotkaniu. Zresztą ma ciekawą strukturę. Bo Kalel odsuwa dynamiczny duet od współpracy, zastępując ich ponurym kolesiem o Ultraman. Wayne, jak to dobry kumpel, szanuje zdanie przyjaciela i zaczyna go śledzić. A jednocześnie w retrospekcjach przywołuje rzeczoną pierwszą wspólną sprawę. Robin dies at dawn. Batman... Numer 156 z roku 1963. Wchodzimy w lata 60. Rysunek Sheldon Moldow i Charles Paris. E, z tej historii polski internet już się podśmiewywał trochę, kiedy Egmont zajawił strony ze swojego przedruku. Jest epicka. Batman i Robin są w kosmosie, gdzie na obcej planecie po ataku dziwnych stworów Robin ginie. Na szczęście okazuje się, że to tylko eksperyment wojskowy, w którym Batman brał udział. Niestety... Skutki uboczne uniemożliwiają mu dalsze działanie jako zamaskowany mściciel i musi zrezygnować. Jednak w trakcie ostatniej akcji przeciwko gangowi rabusiów przebierających się za małpy udaje mu się wygrać walkę z własnym umysłem i wszystko wraca do normy. Nie no, <śmiech> tak na serio. To pełna akcji, sensacji i fantastyki przygoda. Rok wydania mówi dużo jak ktoś się trochę na Batmanie zna. The Blockbuster Invasion of Gotham City, Detective Comics nr 345-1966 rok. Scenariusz Gardner-Fox, rysunki Carmine Infantino i Joe Giella. W tym zbiorze z jakichś względów jest mało historii z lat 60 konkretnie ta jest druga i ostatnia. Rzecz jest zupełnie odmienna, oto bystry młody człowiek wymyśla serum, które ma mu dać niezwykłą siłę. Niestety, jak to bywa... Specyfik odbiera mu wystrość umysłu. Batman pojawia się tu zarówno w pelerynie, jak i bez, kombinuje, tropi, ale też dowali jak trzeba. Widać też ewolucję postaci Robina i współpracy między dwójką bohaterów. Jednym słowem idzie nowe, powoli, ale nieubłaganie. Ghost of the Killer Skies. Detective Comics numer 404, 1970 rok. Scenariusz Denis O'Neill, rysunki Neil Adams i Dick Giordano. Ta historia to jest zupełnie inna klasa, inna era, była epoka wręcz w historii Batmana. Polacy mieli okazję ją przeczytać w antologii Przysięga z zagrowu, wydanej w prehistorii. Przede wszystkim tu jest prawdziwy Dream Team. O'Neill, jeden z najciekawszych i najlepszych scenarzystów, jakich miał zamaskowany krzyżowiec. Neil Adams, absolutny wymiatacz i Giordano, który go tuszuje. To jak wygląda tu Batman, jak działa, funkcjonuje, prowadzi sprawę, to powinno być ser jako wzorzec. Zresztą jak można nie kochać historii, w której najlepszy detektyw świata pojedynkuje się z obłąkanym asem lotniczym na przedwojennych dwupłatowcach. No jak? Half Evil, Batman numer 234, 1971 rok, scenariusz Dennis O'Neill, rysunki Neil Adams i Dick Giordano. Rok późniejsza y, niż poprzednia. Ta historia przywraca na scenę i to z hukiem Harvey'a Dent'a, czyli y, Two-Face'a. Jest zagadka, jak się patrzy, jest dramatycznie, sensacyjnie. Y, nie brak okazjonalnego humoru i oczywiście rysunki pierwsza klasa. Man but Over Vegas. Detective Comics numer 429, rok 1972, scenariusz i rysunki Frank Robbins. Dla mnie y, Man-Bat był zawsze postacią kłopotliwą, no bo naukowiec zmieniający się w nietoperza, a już po tym, co na tej kanwie wyrabiał Morrison, to zupełnie. Tu jednak mamy ciekawy zawiek Langstrom owszem, najwyraźniej walczy z Batmanem. Okazuje się, że jednak, y, że nie on jest napastnikiem, a raczej pada ofiarą swojego wynalazku. Ciekawy temat, bo porusza chociaż może bez specjalnej głębi Zagadnienie etyki i kosztów, jakie ponosi się za cenę postępu nauki. The Batman No Knows z serii Batman, numer 250, rok 1973. Scenariusz Frank Rowins, rysunki Dick Giordano. Jubileuszowy numer serii i świetna, świetna historia. Wayne zawiera na biwak kilku chłopców. Przy ognisku każdy z nich dzieli się swoją wizją Batmana. Wyobrażenia przefiltrowane są przez pochodzenie i środowisko każdego z chłopaków. No i oczywiście znacznie przerastają rzeczywistość. Do tego stopnia wręcz, że prawdziwego Batmana zbywają machnięciem ręki. To jest świetny, chociaż nadzwyczaj prosty koncept, dodatkowo tutaj doskonale narysowany. Na tym samym pomyśle oparta była historia Viewpoints przedostatniego polskiego numeru miesięcznika, i to na tym komiksie opiera się otwierająca historia ze zboru Batman, Rycerz Gotham. Death Mask, Detective Comics nr 437, rok 1974, scenariusz Archie, Goodwin, rysunki, Jim Aparo. Z grubej rury. Prawdopodobnie ten duet twórczy plasuje się tuż za, na równi, albo tuż przed Dream Teamem z Ghost. Goodwin jest legendarny, Aparo zresztą też. Tego drugiego czytelnicy TM Semik mieli okazję dobrze poznać. W tej historii jest być może w swoim najlepszym okresie. Scenarzysta, natomiast no, to mistrz, który potrafi zrobić coś z niczego. Od tajemniczym, amerykański artefakt, który rzekomo daje wielką moc, zostaje skradziony trup się ściele, ale też zbrodnia nie unika zasłużonej kary. To jedna z takich modelowych historii, gdzie naprzeciw bohatera na wskroś ludzkiego stają przeciwnicy na wskroś ludzcy. Chociaż często chcielibyśmy im tego człowieczeństwa odmówić. Death Flies the Haunted Sky, Detective Comics numer 442, 1974, scenariusz Archie Goodwin, rysunki Alex Todd. I ponownie mamy historię z ręki Goodwina, tym razem Znów pozornie łatwa, kryminalna układanka. Okazuje się być dużo bardziej zagmatwana, a podejrzani okazują się być ofiarami. To, co zdaje się być widmem, okazuje się być rzeczywiste. No i ponownie dwupłatowce. Plus w bonusie bardzo ciekawa, nieco inna kreska Tota. No Hope in Crime Alley, Detective Comics nr 457, rok 1976, scenariusz Dennis O'Neill, rysunki Dick Giordano. Bardzo dobra, nastrojowa, pełna zadumy historia pióra mistrza. Do tego Giordano za głównym sterem jako rysownik. Batman wyrusza na crime Ali w rocznicę śmierci rodziców. Szuka Leslie Tompkins, lekarki, która opiekowała się małym, osieroconym wrusem. Na zimnej, pozbawionej nadziei ulicy robi to, co umie najlepiej: broni słabszych, gani tych, którzy zbłądzili. Przywraca nocy nadzieję na nadejście świtu, celebrując w ten sposób pamięć ofiar. Rzecz wyjątkowo godna polecenia, bo odkrywa jeszcze kolejną stronę tego dość skomplikowanego bohatera: Death Strikes at Midnight and Free DC Special Series numer 15 1978 Scenariusz, no czy też tekst: Dennis O'Neill, rysunki WM Rogers i tu ciekawostka i zaskoczenie. Jest to bowiem opowiadanie. Pełno kryminalne opowiadanie z morałem, że zbrodnia nie ucieknie przed karą. Oni pisze sprawnie, z folotem wciągająca, dodatkowo całość jest bardzo bogato ilustrowana przez Rogersa. A jednak nie jest to komiks jako taki, bardziej zwykła literatura, lecz z pogranicza tych dwóch mediów. Dead Shot Ricochet Detective Comics numer 474, 1978 rok, scenariusz Steve Hart rysunki Marshall, Rogers i Terry Austin. Ta historia to klasyk. Jest ona częścią dłuższego ranu, zebranego w tomie Strange Apparitions, w którym Batmanowi przychodzi zmierzyć się nie tylko z plejadą obłąkanych przebierańców, ale także z wrogami w Radzie Miejskiej naciskającymi na jego odsunięcie od pracy z policją, czy wręcz na schwytanie i zdemaskowanie a także z problemami w związku z Silver Sand Cloud. Kiedy bowiem co noc ryzykuje się życiem, trudno oczekiwać podobnego poświęcenia po kimś, kto cię kocha. W tej właśnie historii Silver domyśla się prawdy o tożsamości Batmana, a także ma miejsce słynny pojedynek na gigantycznej maszynie do pisania. Klasyk, także ze względu na oprawę graficzną Rogersa. Batmite's New York Adventure, Detective Comics nr 482, 1978 rok, dobry rok. Scenariusz Bob z rysunki Michael Golden i Bob Smith. jest to facet, który miał okazję być m.in. edytorem linii z Batmanem. W tej stricte humorystycznej historii z przebranym za Batmana i posiadającym magiczne zdolności karłem z innego wymiaru, daje wyraz także pewnym kanalizowanym frustracją, związanym z trudami takiej pracy. Kiedy Mała Zaraza, znana polskim czytelnikom z historii Legenda Mrocznego Rycerzyka, wydanej przez T.M. pojawia się w jego biurze i żąda własnej przygody na łamach jednej z serii, Rozakisowi przyjdzie przejść prawdziwą gehennę. I przy okazji świetnie zaprezentować zarówno proces tworzenia komiksów superbohaterskich, jak i modelową ekipę autorów. Świetne, bo... Łamie przekornie czwartą ścianę i pozwala zajrzeć w rejony zwykle czytelnikowi yy, niedostępne. A caper a day keeps the Batman at bay. Batman numer 312, 1979, scenariusz Len Wayne, rysunki Walter Simonson i Dick Giordano. Kwintesencja gothamskiego Półświadka w, w powieści o mniej znanym przebierańcu paprańcu. Kalenderman urządza sobie orgię napadów przewierając się za każdym razem za inną postać mityczną, związaną w jakiś sposób z dniem tygodnia, w którym miejsce ma napad. Same przedmioty kradzieży też oczywiście mają znaczenie. Ten komiks przedstawia w nieco, nieco jedynie krzywym zwierciadle kolorową, marczną, obłąkaną duszę złoczyńców, których generuje Batman. Niespełna rozumu żądnych uwagi i chwały zaburzonych indywidualistów. To Kill a Legend z Detective Comics numer 500, 1981 rok, scenariusz Alan Brennert, rysunki Dick Giordano. Co by było, gdyby Wayne'owie nie zginęli tamtej feralnej nocy? Gdyby ktoś obronił rodziców rozpuszczonego, bohatego gnojka imieniem Bruce. Batman i Robin spędzają noc tak jak zwykle, kiedy nagle pojawia się Phantom Stranger. zawiera ich na... Inną ziemię, gdzie kolejny raz, kolejny Bruce Wayne ma za chwilę przeżyć tragedię, która zmieni na zawsze jego życie. Jeżeli zmienią bieg wydarzeń, jak wtedy zmieni się jego świat? Co tak naprawdę potrzebne jest, aby stworzyć bohatera? Na takie właśnie pytanie odpowiada historia z jubileuszowego 500 numeru. I... The Autobiography of Bruce Wayne, The Brave and the Bold numer 197-1983, scenariusz ponownie Alan Brenner, rysunki Joe Staton i George Freeman. Ostatnia historia w zbiorze to hołd dla złotej ery. Wayne jest już zmęczony, życie prowadzone w nocy w ukryciu przed światem sprawia, że wszystko przestaje być rzeczywiste. Kiedy zostaje zaatakowany przez Scarecrowa i poddany działaniu jego gazu, cała rzeczywistość zaczyna się dosłownie rozpadać i znikać na jego oczach. Jedynym ratunkiem okazuje się uczucie. Miłość do Seliny Kajl jest kotwicą, która utrzymuje jego świat na miejscu. Jak widać jest to dość pokaźny zbiór, ponad 350 stron. Kończą go jeszcze kilkustronicowe uwagi Roberta Greenbergera, edytora DC, skupiające się na pozakomiksowej historii postaci. Dodatkowo dostajemy także biogramy twórców, których komiksy znalazły się w antologii. Podsumowując, można spierać się, czy wszystkie z tych komiksów to najlepsze opowieści o Batmanie. Bez wątpienia jednak można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najlepsza antologia poświęcona tej postaci. I chociaż wyszła ponad 20 lat temu i czuć w niej braka Lana Granta, Hoan Ganguyena czy Devin Grayson, to do tej pory nie powstało nic równie monumentalnego, przekrojowego i po prostu dobrego. A co najważniejsze, mimo wyparcia z druku przez nowszą, szczuplejszą i współcześnioną wersję, nadal dostępna jest na rynku wtórnym. To jest zbiór który każdy fan Batmana powinien mieć. Albo przynajmniej mieć od kogo pożyczyć.